6, 10, 12. I zaczyna to się zamieniać w taki elektrostetyczny szum. Czy ja to wszystko słyszałam? Po chwili e, się rozłącza połączenie. Felicia, nic nie słyszałaś. Koniec sceny. Dobra, teraz kto? E, Joshua czy, e, czy Caitlin? E? Też mówcie, bo ja mogę zgubić trochę, kto był ostatni i e, kto za mało tutaj Oj, ma teraz doszła w bieg jako pierwszy, a Caitlin uciekła jako pierwsza, więc nie wiem. Tak, tak. No to nie, lećmy za Joszą, bo e, Franklin Mills, więc e, środek historii. Hmm. Pytanie, czy uciekłaś, wiesz. Zaczynasz biec w, w sumie tej płytkiej wodzie w tym korytarzu tutaj. Nagle się orientujesz, że korytarz jest bardzo długi. Wręcz wydawało ci się, że zakręcał przed chwilą, ale teraz jest długi, po prostu nie widzisz jego końca i, i biegniesz i, i biegniesz i, i nagle orientujesz się, że woda jest coraz wyżej i, i nie wiesz, czy to pomieszczenie się wypełnia wodą, czy, czy, czy, czy to jest jakaś może rampa, czy co, ale, ale z każdym Krokiem zaczynasz być coraz bardziej pogrążony w tej wodzie i nie wiesz, nie wiesz co się dzieje, zaczynasz panikować. Co robisz? Eee, przede wszystkim zrzucam płaszcz, odwracam się, świecę latarką w ten korytarz, sprawdzam czy... Eee, Ajdan i... Może eee. Felicia są za mną? Nie, yy, ale nie. widzę, że odwracasz się, więc... Odwraca się i, i, i widzisz za sobą też nieskończenie długi korytarz jego mrok pożera wręcz światło twojej latarki. Patrzysz w drugą stronę i wydaje się, że widzisz zakręt, ale, ale przed chwilą przecież biegłeś w kierunku tego zakrętu i już powinieneś do niego dotrzeć. I ciągle słyszysz w tle chlupot kroków uciekających postaci, z którymi gonisz, ale. Nieważne jak. Daleko idziesz, ile kroków zrobisz, ten, ten zakręt wydaje się być ciągle w tej samej odległości od ciebie. Ty zaczynasz panikować, wydaje ci się, e, trzymając latarkę nad wodą, przez chwilę wydaje ci się, że widzisz sylwetkę jakiejś kobiety, która stoi e, tuż przy zakręcie. E, jest to takie surrealistyczne, bo z jednej strony wiesz, jesteś zanurzony w wodzie. Nagle widzisz kobietę, która wydaje się jakby stała na tej wodzie, ale jest to tylko na chwilę i nagle zapach taniego wina i papierosów zaczyna wypełniać twoje nozrze i, i zaczynasz się zastanawiać, kim tak naprawdę jest kobieta której sylwetkę przed chwilą widziałeś. Zaczynasz intensywnie myśleć o, o swojej matce i nie wiesz, czy to, co widziałeś, jest wyobrażeniem Twojej matki, czy może jest. Czy może jest jakimś wytworem twojego spanikowanego umysłu, który zaczyna tworzyć niestworzone obrazy. Z szczątków informacji o, o matce Milsa Nie masz pojęcia, ale wiesz, że stoisz już po, po pierś w wodzie trzymając latarkę nad nią i jesteś zupełnie spanikowany, ponieważ wydaje ci się, że e, po prostu jeszcze kilka kroków i, i będziesz pod wodą. Nie wiesz, co masz robić. Eee, próbuję Hmm, świecę tam latarką w kierunku, gdzie widziałem tę kobietę i krzyczę Halo? Halo, jest tam kto? I próbuję się uspokoić, że to na pewno w... to, to niemożliwe. To, to na pewno jakieś odbicie światła od wody i, i e, próbuję się przysłuchać czy słychać jeszcze e, Milsa i, i jego ochroniarza gdzieś w głębi hmm. tego korytarza. Masz głupie wrażenie, jakby dźwięk tłoków, które gdzieś ciągle unosi się w statku łączył się z chlupotem kroków, które niosą się echem po statku. I, i to wszystko tworzy jakąś taką kakofonię dźwięków, która delikatnym echem niesie się po korytarzu, w którym stoisz i słyszysz tylko dźwięk głos jakiejś kobiety. I wydaje ci się, że to mówi twoja matka. Joshua, Joshua, chodź do mamy. To niemożliwe. Zakrywam, zakrywam sobie uszy i próbuję się wycofać z tego korytarza. Okej, okay, starasz się wycofać. E, odór, taniego wina, wymiocin, starych petów zalanych wódką i... Sprawia, że zaczynasz być w takim stanie zupełnego tumanienia i robisz kroki w tym trzymając się za uszy, trzymając tą latarkę jakoś tak, żeby cokolwiek jeszcze widzieć, po czym potykasz się i w ostatniej chwili widzisz sylwetkę kobiety z papierosem stojącą na wodzie, zanurzasz się w tę wodę i zaczynasz się topić. No, no, próbuję, próbuję się jakoś uratować, próbuję wypłynąć na powierzchnię, jednocześnie myśląc, że, że to się nie dzieje, że to niemożliwe, że już przechodziłem przez to raz i y, moja matka dawno nie żyje i to na pewno musi być po prostu y, natłok całego tego stresu i, i ta sytuacja, wąski korytarz. Starasz się za wszelką cenę y, stanąć na nogi, ale. Nie możesz znaleźć dna, co jest dosyć dziwne, bo przed chwilą znajdowałeś się w korytarzu, w którym stałeś, tak, nawet jeżeli woda sięga ci do, do piersi, no to, to to dno gdzieś musi być. Ale nie możesz znaleźć, zaczynasz zupełnie panikować, światło w latarce zupełnie ci zgasło, jesteś w totalnym mroku, starasz się wydostać na powierzchnię i po chwili starając się sięgnąć gdzieś u góry czegoś, sięgasz jakiejś krawędzi, gładkiej metalowej krawędzi, która jest przyjemna w dotyku, ponieważ daje ci oparcie twoich rąk i wyciągasz się na powierzchnię tej wody, wypluwając to, co dostało się do twoich ust. i Wygląda na to, że znajdujesz się w łazience, właśnie wychodzisz z wanny i masz wrażenie, że jesteś w mieszkaniu Bedfordów. Ale jest to dosyć dziwne, ponieważ mieszkanie Bedfordów, łazienka, w której się znajdujesz i właśnie wygram wygramalasz się z wanny, którą widziałeś raptem dwie godziny temu, która była wypełniona tym czarnym płynem, była w dosyć opłakanym stanie. Natomiast tutaj wszystko jest idealnie czyste, czyściutkie. Kafelki lśnią żadnego nalotu pleśni, na kolanach wypluwasz resztki wody, którą starasz się pozbyć ze swoich ust, ze swoich płuc, nabierasz powietrza i masz wrażenie, że żyjesz, że nie utonąłeś, że wyrwałeś się z tego koszmaru. Ale w tym samym momencie słyszysz, że z zaucholonych drzwi, z parteru mieszkania dochodzą cię takie charakterystyczne pieśni religijne, takie wręcz kościelne, jakieś choralne, wiesz, taki gospel, który często w kościele, jak byłeś mały, dany było ci słyszeć, bo oczywiście już nie chodzisz do kościoła i słyszysz ten, ten, ten dźwięk, czujesz zapach papierosów, który niesie się po całym mieszkaniu i słyszysz ten charakterystyczny dźwięk, którego nie jesteś w stanie za nic zapomnieć. Ten dźwięk, kiedy w sobotny wieczór twoja mama zawsze smażyła steki na patelni. I ten, ten dźwięk smażonego mięsa, który dochodzi z dołu razem z tym zapachem właśnie palonego tłuszczu i, i papierosów dochodzi do twoich nozdrzy. I orientujesz się, że coś bardzo jest tutaj nie tak. Dobra, to może teraz Caitlin... A więc a... stara się, rozumiem, wydostać na powierzchnię. Mhm. Wiem dokładnie, którym, gdy przyszłam, mam lotarkę w jednej ręce, mam gaz pieprzowy w drugiej ręce i idę prosto do celu. Wychodzisz korytarzem, dochodzisz do klatki schodowej i widzisz, jak w wodzie. Która w korytarzu, który poprzedza klatkę schodową na powierzchni wody e, woda sięga ci no tak do kostki unosi się ciało. Widzę czyje ciało. Świecę latarką na to ciało. E, nie jesteś nie jesteś pewien. E, Chyba jakieś dziewczyny. Eee, tak, tak, naprawdę to. To chyba nie chcesz być pewien, czyje to jest ciało. I, i, I chciałbyś je ominąć, i chyba wydostać się jak najszybciej z tego miejsca. No dobrze. Szukam innej drogi wyjścia. Czyli wycofujesz tak w sensie wiesz, tak? Tak, się. To ciało jakby w żaden sposób nie, nie blokuje ci drogi, możesz przejść obok tego ciała i spokojnie dostać się. Twoją twarz owiewa świeży podmuch powietrza, który dobywa się z kierunku klatki schodowej, które przyszliście. Czyli e, to ciało jest w korytarzu, którym mogę wyjść na powierzchnię, tak? Tak ci się wydaje. A tak. powiew powietrza skąd jest? Z, właśnie z tego korytarza, no się, że, że wiesz. No że już blisko. Tak ci się wydaje. Mhm. Biorę głęboki oddech, przyklejam się do ściany i idę w kierunku powietrza, no, powiewu świeżego powietrza. Mhm. Patrzę przed siebie. Okej. Okay. Zaczynasz przechodzić powoli obok tego ciała. Nagle to ciało podnosi się i wręcz w taki nienaturalny sposób tak jakby ktoś na przyspieszonych obrotach po prostu puścił ci w jakieś nagranie wideo i w e, taki bardzo nienaturalny sposób to ciało zaczyna wstawać i widzisz twarz dziewczyny, którą znasz o azjatyckich rysach, czarne włosy, czarny makijaż, który jej spływa e, i widzisz, że e, jej ręce jest w krótkim t shircie są całe rozprute wręcz. Widzisz kości, i, i widzisz, że w ręce trzyma brzytwę do golenia się. Jest lekko przykrzywioną głowę. Nie, nie, nie. I... Nie, nie, nie, nie, nie. Kojarzysz... martwe osoby nie wysyłają smsów, martwe osoby nie dzwonią, martwe osoby nie wstają z wody po środku statku. Nie, tak się nie dzieje, Dobra. ja idę przed siebie i po prostu nie. Dobra, nie, tak nie. czy inaczej ta osoba bardzo się powstała zrzuciła <śmiech> się na siebie z brzytwą i rzuć sobie na mhm. avoid harm. Avoid harm. Mhm. Dobra, czy ja mam jakieś reflexes? Tak, no, to jest rzut. Mm -hmm. Nice. Dobra. Eee, D10, 2. Ożesz, fuck. Eee, tak, i to jeszcze miałeś z minusem, ale to eee, dobrze. 9 z minusem, no. No to to i tak już jest ten. Eee... Tak, a bad judgment call, bo e, prawdopodobnie dobrze e, opisuje moją sytuację. No dobrze, więc e, teraz już dwa ciała leżą w korytarzu. Teraz rzucasz w takim razie sobie na endure injury, dziewczyna rzuca się na ciebie z brzytwą i no Zobaczymy, jak sobie poradzisz z tym, co e, się dzieje, czyli Fortitude, fortitude. i minus e, minus 2 za tą ostrą użytkę, e... którą trzyma w ręce. A, Fortitude ma plus 0. Mhm, mhm. O, żóż, Dobra, no to musisz wybrać trzy, trzy opcje. Trzy opcje. Mm -hmm. No, a... A serious wound. Receive a critical wound. Continue to act. Die. <laughs> no dobrze, wybieram e, bramkę numer 2. Tak, e, okej, okay, więc dostajesz przeciętą tętnicą szyjną, dalej można biegać. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. E, masz, czuję, że e, f, dziewczyna czy Raczej to coś, co tam jest, rzuca się na ciebie i stara ci się ewidentnie poderżnąć gardło, co się jej częściowo udaje i nacina ci skórę, powodując, że krew zaczyna ci płynąć, ale wiesz, nie tak jak w filmie, że wszystko tryska i tak dalej. Być może to nie była tętnica, ale czujesz, że powoli zaczynasz się wykrwawiać, zaczynasz uciekać i uciskać ranę odpychasz ją z powrotem do wody i widzisz jak zaczyna wstawać i iść za tobą i wybiegasz na klatkę schodową. w dobrą stronę? Tak, uciekasz o, w najlepszą yeah. stronę. Teraz najlepszą uciekniesz i na pewno strony. wszystko się dobrze skończy. Do maszynowni. No, liczę na to. Biegnę. Nie wiesz Jackowi. Okej, okay, wybiegasz e, na... Chciałbym przypomnieć, że dzwonił do mnie człowiek, który mu mówił, że zaraz tam będzie i musimy porozmawiać, tym. <grym> generalnie nie jestem dobrej myśli. Okej, okay, wybiegasz na klatkę schodową i w tej chwili orientujesz się, że coś tu jest porządnie spierdolone, ponieważ e, przyszliście tymi schodami. Tak. Dopiero teraz się orientuję, że coś jest spierdolone? Martwa osoba przed chwilą zaatakowała mnie nożem. Ale teraz, teraz już jest kompletnie wszystko spitolone. Ponieważ no wybiegasz właśnie. i wyobraź sobie scenę... Kojarzycie wszyscy te takie chore rysunki Eschera, nie? Mhm. Schody, schody tam, schody tu i... Tak, jestem bardzo wykształcona. Tak, i właściwie to widzisz coś takiego właśnie na żywo wydaje ci się, że biegniesz do góry, ale po chwili orientujesz się, cholera, jak chyba biegniesz w dół. Czujesz podmuch powietrza, ale nie jesteś pewna. Natomiast coś, czego jesteś pewna to fakt, że po schodach w twoim kierunku schodzi olbrzymi facet o ciemnej karnacji skóry który chyba niedawno do Ciebie dzwonił. Natomiast na zakręcie schodów, kiedy schodzi, widzisz, schodzi w taki bardzo mechaniczny sposób, odwracając się do Ciebie, się uśmiechając i machając Ci powoli. Natomiast w momencie, kiedy się odwraca, no wygląda ok, nic mu nie jest. W momencie, kiedy się dopiero odwraca, widzisz, że cały tył jego głowy jest po prostu jedną olbrzymią dziurą. Na twarzy jest wszystko ok. Wygląda wiesz, jak jedna z tych ofiar samobójstw, które postanawiały skończyć, ciągnąc za spust, wkładając sobie rurę rewolweru do ust yy, i widzisz, że właśnie w ręce, którą trzyma, trzyma ten rewolwer i idzie w twoim kierunku. Użyj gazu pieprzowego. Nie, nie, nie, nie, nie, absolutnie, mowy nie ma. Yy obracam się ile schodów tu jest dookoła A wiesz co wydaje ci się że widzisz dno i dziwne jest to że podwój powietrza właśnie ciągnie że ciąg jest od dołu więc tak no coś tutaj jest nie tak więc możesz okay. albo biec do góry i natrafić na tego faceta, który właśnie schodzi i za chwilę uh -huh. będzie tutaj, a jeszcze z tyłu za tobą przez korytarz idzie w właściwie dosyć taki nonchalanski, nieśpieszny sposób dziewczyna z brzytwą, która w taki charakterystyczny sposób brzytwę ciągnie po ścianie korytarza, wydając ten taki pisk. I trzymasz się za, za szyję, gdzie po prostu czujesz, jak ciepła krew zaczyna opuszczać twoje ciało. Zaczyna się zastanawiać, czy w ogóle uda ci się stąd uciec. Rzecz, która to jest bardziej Rzecz, czy która. Jest, jest trzeci kierunek. Wydaje ci się, że ilość schodów, które tutaj jest, jest większa niż dwa kierunki, których normalnie po schodach możesz się udać, więc. Y jest totalnym wybieram martwak. którykolwiek kierunek gdzie nie ma człowieka albo tej dziewczyny Okej okay. rzecz która bardziej przeraża Cię od tego niż to co się stało to co <laughs> widzisz to co się tutaj dzieje jest fakt że zastanawiasz się gdzie są pozostali Więc ja się zastanawiam gdzie są pozostali Tak pozostali Sara Kyle nie, nie, wcale się nie zastanawiam. nie, w ogóle. Wiesz. Pamiętaj, że to nie oni zabili Kyla. Eee, dobra, więc... Ja też nie zabijam Kyla, absolutnie. Oczywiście, nie zabiłeś go. Eee, no, nie. <laughs> dobra, e, zaczynasz w takim razie uciekać e, w panice przed tym, co się dzieje. Rzuć sobie na Hold It Together. Eee, razem mam, z, patrzę, modyfikatory. dobra i teraz jeszcze masz ten critical to on ci daje, eee, czekaj, nie widzę co wyrzuciłeś, eee, natomiast, dwanaście, 12. 12. masz jeszcze jakiś modyfikator? Patrzę, eee, gdzie jest hold Masz to, 1? minus jeden z, eee tej rany, którą przez chwilę dostałeś, ale jeszcze sobie zobaczę. Mm -hmm. czy... Miał minus 2 chyba miałeś, tak? A czy masz to... na myśli keep it together, tak? Tak. A, dobra. Willpower 2 plus 2, czyli 14 minus 1 yy, minus 1, czyli 13. Plus... Czy 13. E... 13. No dobra, no to masz przed sobą te wyniki, czy się przeczytać? Uh, mam, mam, mam, mam, mm -hmm. choose one, angry, sad, scared, guilt-ridden, uh, you become guilt-ridden. Mhm. Mm uh, Okej, okay, dobra, to w takim razie uh, powiedz jak się, dlaczego i dlaczego guilt-ridden i um, co, co teraz w twojej głowie się dzieje, biegnąc po tych schodach. Dostałem, dostałem sms od dziewczyny, która nie żyje, dzwonił do mnie człowiek i jest na schodach człowiek, który nie żyje. Są to osoby, które... które były pod moją opieką w ośrodku psychiatrycznym i które namówiłam do samobójstwa. Mhm. upajając się poczuciem władzy. Dlatego właśnie tym bardziej się boisz kto jeszcze tutaj przyjdzie. Tak. E, Okej. Okay. Dobra, więc w takim razie biegniesz, e, biegniesz przed siebie e, i Widzisz, jak z naprzeciwka wychodzą dwie postacie, i czujesz, że ten taki ten, ten obraz eszerowskich schodów zaczyna tworzyć jakby ilość połączeń, które prowadzą do centralnego punktu, w którym się znajdujesz. I ilość ja po... Tak. I wszystkie te postacie idą w Twoim kierunku i widzisz właśnie tam e, Kajla, który trzyma w ręce kawałek sznura, a ciemna pręga znaczy się na jego jasnej szyi. E, widzisz e, e, Sarę, która idzie z podkrążonymi oczami i co chwila łyka jakieś pigułki do ust. E, widzisz e, Josie, która zaczyna bawić się brzytwą iść w swoim kierunku jak po prostu motylkiem. No i Dermont, który idzie też w swoim kierunku, patrzy się na ciebie i puka się pistoletem w skroni, pokazując na ciebie i tak mówi jego wzrok mówi jakbyś była bardzo niedobrą panią, która zrobiła wiele złego i teraz czeka cię za to kara. Natomiast w tej samej chwili, w momencie, kiedy już po prostu jesteś, wiesz, już, już jesteś gotowa, żeby skoczyć w otchłań, która jest pod tobą, która nagle roi, że cała ta przestrzeń zamienia się w jakąś taką olbrzymią studnię wypełnioną mrokiem i tymi połączeniami. Nagle wszystkie te postacie zatrzymują się. I. To jest po prostu jak coś ze snu. Nagle pojawia się kolejne połączenie, po którym idzie kolejna postać i widzisz kobietę, starszą kobietę o jasnych włosach, uczesaną w kok, idącą z palącym się papierosem, który właśnie pali, no szalackim krokiem twoim kierunku, jakby wszystko na chwilę zamiera i widzisz, że te, yy, te potwory, które właśnie starają się ciebie dojść, zaczną się cofać przed nią. Ona dochodzi do ciebie i yy, jest bardzo dziwne uczucie, ponieważ jest to osoba twojego wzrostu, ale z jakiegoś dziwnego powodu czujesz się tak, jakbyś, jakbyś musiała ciągle patrzeć na nią do góry. Tak wiesz, jak, jak e, e, ktoś jest wyższy od ciebie musisz ciągle trzymać głowę, wzrok do góry, ale jest to absurdalne, ponieważ, ponieważ ona stoi przed tobą i, i to takie uczucie, jakby ona patrzyła na ciebie z góry w jakiś sposób. Jest e, e, nie, do, nie do przeskoczenia. E, pali papierosa i jej, jej twarz jest spowita mrokiem wręcz. Widzisz tylko jej zielone oczy, które się jarzą w tej ciemności i widzisz te, te, te włosy, piękne włosy spięte w koki. widzisz jej obrys twarzy, ale, ale sama twarz jest zupełnie mroczna. Widzisz tylko jej zielone oczy i, i, i, i białe zęby, które pojawiają się w uśmiechu w momencie, kiedy też zaciąga się papierosem i zwraca się do Ciebie. No cóż, Caitlin? chyba narobiłaś sobie niezłego amparasu. To jak będzie? Ja wiem, jak sobie ciężko czasem poradzić z dziećmi, jak młodzież czasami się zachowuje i wiem, jak oni potrafią być niewdzięczni. Taki Franklin na przykład jest. Uciekł ode mnie. Ale gdybyś tylko pomogła mi go znaleźć i przyprowadzić do mnie, a właściwie to zrobić coś dla mnie i go zabić, to może twoi starzy przyjaciele mogliby już cię zostawić w spokoju? Uff. Nie wiem, Caitlin. Ty mi musisz powiedzieć, czego właściwie chcesz. Jestem z Krew mi się leje. mam to. Poradzisz sobie, z... sobie. Jesteś silną kobietą w końcu. Czujesz, że krew przestała cię lecieć. O. W, ja w jakiś dziwny sposób. Okay. Jesteś silną Czuję się silniej? Kobietą. Tak. Czujesz się, czujesz, czujesz, czujesz, że czujesz się, że ta osoba ma tutaj władzę i zastanawiasz się. Tak na serio jakie masz opcje w tej chwili. Możesz. Spróbować... Wydaje się że opcji mam dużo, ale wygrywało mhm. mnie ciekawość i pytam. Dlaczego dlaczego sama nie możesz. Wziąć Franklina do siebie. Ach. Wydaje się że masz dużo władzy. To by było za łatwe. Dzieci lubią się A, bawić, nieprawdaż? Ty też się lubisz bawić. Nie, to Franklin lubi się bawić. Ale... Ty też lubisz chyba zabawę. Pokazuje dookoła stojących. To jak będzie? Trudno się wyprzeć. To Zgoda. nie będzie trudne. Zgoda. Zgoda. Znakomicie. Odwraca się i odchodzi. Natomiast e, razem Rozglądam z nią, się na cztery potworki. Razem z nią e, cofają się również robiąc kroki do tyłu, ciągle się patrząc na ciebie. E, te przerażające istoty, które właśnie ciebie atakowały i wychodzi na to, że jesteś z powrotem na klatce schodowej. Zaschnięta krew rozlała ci się po, po twoim płaszczu. I stoisz na klatce schodowej zastanawiając się co teraz. Dobra. To, no, kto dalej? Czyli, moment. Mhm. Czyli, mam, mam krew na płaszczu? Tak. Czyli, to była prawda. Okej. Okay. Czyli. Rany trudno. szybko się goją, może. No dobra, dobra, lecimy dalej. E, dobra, kto, kto dalej? No, ja, ja jako Felicia stałam Dobra, przed to wasza dwójka, tak? Tak. Felicia i. Mhm. Ja... Okej, okay, to, to mówcie. Czy nie, w takim czy, razie... nie, prokurator, nie, pro, dobra, prokurator był, tak, wyszedł, zwany rzeczywiście. No teraz tak, my tutaj. jakby następni w kolejności. Yes. To mówcie, co dalej w takim razie. No to generalnie patrząc na Aidena, mam nadzieję, że tam się jakby trochę otrząsnął, jakby nie, nie słysząc tego, co on mówi, jakby patrząc na jego dziwne reakcje i patrząc na swoje dziwne reakcje. Uznaje, że to stres i wszystkie emocje, które się kumulują. Próbuję go ci tam ciągnąć, żebyśmy razem pobiegli za Franklinem. Czekaj, Felicia. Żeby ten pościg. Chodź, Aidan, biegniemy. Musimy biec, musimy złapać Franklina. Ogarnij się. Kurwa, muszę znaleźć jakąś broń, jakąś rurę, cokolwiek. Myślisz, że co, że ten skurbel tak po prostu odda nam się w nasze ręce? Po chwili orientujesz się, że pistolet, który właśnie wyrzuciłeś do wody nadal znajduje się w tym samym miejscu, w którym go znalazłeś. Czy ja widzę w ogóle tą broń pod jego nogami czy nie? E, tą broń, którą wyrzucił do wody, tak. teraz leży z powrotem na e, maszynie, z której ją ściągnął. Podnoszę tę broń, przyładowuję, sprawdzam magazynek. Y -hmm. e, mając ją w ręku czujesz Czujesz znowu tą taką euforię, która wręcz, po prostu... Widzisz? Widzisz? Jestem w, w ciężkim szoku. Brakowało mi jej. Brakowało mi jej. czy jej zimny metal. Załatnij skurwiela. On tu musi gdzieś być. Chodź. Wiem, że to chce zrobić tak samo jak ja. Arr! zaskoczona całą sytuacją i jakby nie, nie, nie wiem do końca, co mam odpowiedzieć w tym momencie, ale próbuję rzeczywiście dalej gonić za Franklinem. Franklin! Franklin! Okej, okay, dobra. E, więc biegniesz w takim razie dalej za Franklinem. E, I... Felicia, w momencie, kiedy znika za rogiem Aydan, okazuje się, że wybiegasz w korytarz domu Bedfordów. Znajdujesz się w, w jednej sekundzie byłaś w, na statku Teraz jesteś w Domu Bedfordów, który jest zbliżony do tego, co powiedziałem przed chwilą na temat tego, jak wygląda dom widziany przez pana Kaca, ale też słyszysz te religijne pieśni i tak dalej. Jednak nie czujesz żadnego konkretnego zapachu nie będzie z to. Tego... To znaczy okej, okay, czujesz zapach papierosów, ale nie, nie czujesz, nie czujesz tak. tak. Idziesz korytarzem i, i słyszysz takie jakby wołanie jakiejś kobiety do ciebie. Felicia, Felicia, podejdź tutaj. Cały czas utrzymuję, wiesz, taką klasyczną policyjną pozę, czyli wiesz, latarka, ręka na nadgarstku, dokładnie tak. Mhm. I takim powolnym krokiem, osłaniając, wiesz, rozglądając się jak tylko mogę podchodzę, żeby zobaczyć co to jest, jak będąc w szoku z racji zmiany swojej lokalizacji. Słyszysz, że głos dobiega z pokoju dziennego, w którym, z którego widzisz e, takie charakterystyczne migotanie działającego te telewizora. Mhm. Wchodzisz do pokoju dziennego i widzisz, że przed telewizorem siedzi jakaś kobieta. Która ma jasny blond włosy upięte w kok. W, tak jak Wcześniej opisywałem w frisowanej spódnicy. Bardzo tak naprawdę dystynkownie ubrana. Nawet jak na osobę która jest w swoim domu jest wręcz za elegancko ubrana. I widzisz jak siedzi na kanapie zwrócona tak wiesz tak na tak zwanym półdupkiem siedzi na tej kanapie, e, lekko przekręcona w, w twoim kierunku i, i, i klepie miejsce obok siebie i mówi, Felisha, chodź, usiądź tutaj na chwilę, usiądź ze mną. Widzisz, że w drugiej ręce e, trzyma papierosa, którego właśnie pali. Chodź, usiądź, musimy o czymś porozmawiać. Kim jesteś? Ach, czy to ważne... Usiądź. Dla mnie bardzo. Gdzie Mów jest. Mi Marta. E, gdzie jest Franklin? O i o tym też chciałam z tobą porozmawiać. Usiądź tutaj. Podchodzę. Ok. Przysiadam mhm. się. Jakby będąc w ciężkim, że tak powiem, emocjonalnym szoku związanym z całą sytuacją. Działając lekko irracjonalnie, będąc. Jakby wiesz, napędzana chęcią do jakby, przesuwania całej sprawy do przodu. Mhm. E, więc znajdujesz się w, e, no, w, tak jak powiedziałem, przed telewizorem na kanapie obok kobiety, której nigdy w życiu nie widziałeś. Wygląda normalnie. Wygląda jak miła, miła pani, która no, pali papierosa i siedzi przy telewizorem i chce z Tobą po prostu porozmawiać. E, więc przysiada się obok niej, tak? No stąd taka, jakby wiesz. Patrząc na tą całą sytuację, tak? Taką podząbuję decyzję, nie widząc jakby w tym jakiegoś takiego potencjalnego zagrożenia, jeżeli można tak to w ogóle określić twoje, w całej tej sytuacji. Twoje, twoje ubranie jest znaczy staje brudne i twoje buty zostawiają e, ciemne ślady na białym dywanie. No co Marta widzi to i krzywi się i powstrzymuje się, żeby coś powiedzieć, ale e, nic nie mówi. Co, cofam się i ściągam buty. Widząc jakby całą sytuację, już działając mega irracjonalnie w tym wszystkim, jakby wiesz, próbując jakby się zachować, rzeczywiście mówię, przepraszam, mam całe obłocone buty, nie, nie chciałam. ściągam buty i próbuję wyczeć nogi w podłogę, wiesz, przed dywanem i jakimiś takimi względnie czystymi wejść na, na sam dywan. Dobra, strasznie widzisz, że y, bardzo aprobuje twoje y, cywilizowane zachowanie jako gościa w czyimś domu. Natomiast siadasz naprzeciwko niej i y, y, pali papierosa i... Znaczy, i usiądę tak, patrzy na siebie zakłopotana, bo jestem cała brudna, więc mm -hmm. nie wiem, czy mam siadać, czy, czy wiesz, taki widać widać we mnie taką pewną konsternację, że nie wiem, mimo tych brudnych butów i teraz czy mam tu siąść, czy jednak nie, wiesz, tak mm -hmm. się kryguje ewidentnie w tym wszystkim. Mm -hmm. e, Okej, okay. więc e, siadasz obok niej, ona się patrzy, zagląda Ci bardzo głęboko w oczy i mówi Felicia, Lidia i ja rozmawialiśmy sobie we dwie i no cóż, no powiedziała mi, co jej zrobiłaś. Jak przejechałaś po niej i jak rozgruchotałaś jej klatkę wierszowo, połamałaś jej nogi. Jak rozjechałaś gładziutko jej krtani. To Powiedz był wypadek, mi. to nieprawda. Ja nie chciałam, to, to nie tak. Powiedz mi, czy? czy uważasz, że to jest fair? Chciałem z tobą. Jak kobieta z kobietą porozmawiać, bo widzisz. Bo, bo Lidia uważa inaczej. I widzisz, że nagle zauważasz, nie, nie widziałeś przecież. Obok kanapy, wiesz, siedzi taki rozkładany fotel, na którym leży po prostu dziewczynka, którą bardzo dobrze pamiętasz. Ale. No. no jest, wygląda jak w takim stanie, w jakim ją zostawiłeś. Czyli zupełnie, wiesz, ręka w jedną, noga w drugą, ślad po prostu bieżnika po klatce, rozwalona różowa kurtka, krew, która po prostu ze wszystkich otworów się wylewa, po prostu no, zmasakrowane ciało małej dziewczynki i życzę na keep it together może teraz. Uh, z willpower równym 0, czyli mam 5. Uh, hmm? Mhm. Mm Dobra, to dostajesz w takim razie e, teraz Emotional Trauma na minus 2 stability. W tym momencie e, przestajesz myśleć jasno. E, zupełnie ci się wszystko przed oczami, wiesz. Rozwala, widzisz tą dziewczynkę, przypominasz sobie te wszystkie nieprzespane noce, to poczucie winy, które drąży ciebie od tamtego czasu i, i to jak po prostu jak starałaś się oszukać sama siebie, że jesteś w stanie po prostu żyć z tym nadal i, i twoje sposoby na radzenie sobie z problemem doprowadziły ciebie do stanu, w którym, w którym tak naprawdę żyjesz teraz jako wrak człowieka i to co się wtedy zdarzyło też na tym statku, to wszystko, to wszystko jest jakimś jednym wielkim koszmarem. Czujesz, jak twoja świadomość zaczyna się łamać na pół. Marta widzi to, co się stało. No cóż, e... widzisz, mi się wydaje, że to nie jest fair, co zrobiłaś. Ej, jesteś zupełnie... Felicia jest zupełnie sparaliżowana, nie możesz po prostu, nie wiesz, co mówić, nie wiesz co się dzieje, jesteś po prostu w totalnej panice. Wydaje mi się, że... E, można by było wybaczyć tego typu rzeczy, ale widzisz, gdybyś tylko mógł uratować Williama, Gdybyś mogła tylko uratować Williama i... i w końcu zakończyć ten koszmar. To by było coś, nie? To by było coś. Więc Oddam wszystko, żeby uratować Juliama. Tylko na tym mi zależy. Wydaje mi się, że mam dla siebie ofertę. Życie za życie, jak to mówił. Zebrałeś życie Lidii. Możesz uratować życie Williama, Ale żeby to wszystko się stało, żebym mogła pozwolić ci odejść, musisz zabić mojego syna. Wiem, że to, o co proszę, jest być może absurdalne. Nie do pomyślenia, żeby matka prosiła o śmierć swojego syna, ale może kiedyś zrozumiesz. Dzieci potrafią być bardzo, bardzo irytujące, a Franklin naprawdę osiągnął apogeum. I widzisz, możesz być tą jedną osobą, która znajdzie Franklina, go zabije, jak się uda, no, to może uda ci się nawet wydostać na powierzchnię i opuścić to miejsce. Czy jak zabije Willi Franklina, to William zostanie uratowany? Wiesz, jakby... Próbuję się panicznie upewnić, czy jakby ta oferta, wiesz, na tym, co jest dla mnie w tym momencie najistotniejsze, czyli będąc już na skraju załamania nerwowego, jedyna czy mi zależy, to jakby w jakiś sposób dowieść, że, że coś dobrego mogłam w życiu osiągnąć po tym wszystkim, co się stało i ten William jest takim, wiesz, niedokończonym, luźnym końcem, który chce bardzo jakby doprowadzić do rozwiązania i uratować tego dzieciaka mimo wszystko. No... Cóż, no tak. Tak właśnie zauważyłam. Wydaje mi się, że dla osoby takie jak ty, która bez problemu w końcu zabiła małe dziecko na ulicy i pojechała dalej, to nie powinno być żadnym problemem. Wstaję, zakładam buty i wracam w kierunku, wiesz, jakby w, chcąc wrócić na statek, czyli idę w stronę korytarza. Mhm. Bez słowa. Eee, Okej, okay, dobra, więc wchodzisz, eee, wchodzisz za korytarz i po chwili znajdujesz Wychodząc, się... Wychodząc, że... przepraszam o... za brudny dywan. O, nie ma za co. Będąc już, wiesz, tak po prostu kompletnie rozwaloną. I wychodzisz za róg kory... korytarza i znajdujesz się za Aidanem.